Państwa w naszej cyklicznej dyskusji y, antywirus po tej stronie 12 kwietnia 2022 roku. Gospodarz po drugiej, Zezowaty Zoro. Przyczajony i gotowy, nagrzany do dyskusji o jejku. Dzisiaj tytuł enigmatyczny i nie od razu y, będzie wiadomo o co chodzi. Koto, pies i wandale. Proponuję zacząć od wandali, a dokładnie od bardzo ciekawych wybryków, które w naszym systemie prawnym się pojawiają, od różnych projektów ustaw. To się nazywa dla, według mnie ustawy dla jaskiniowców. Bezkarność plus, majątek minus. Ponieważ w obecnym czasie kolejny super kwiatek się pojawił w postaci projektu, ustawy, która zamraża majątek osób, które nie działają zgodnie z linią partii. Także można być w ogóle całkiem zamrożonym i wyjść bez gaci z tego wszystkiego. Tak. I tu ja się mogę zgodzić albo nie zgodzić z motywacją, bo ona być może nawet jest słuszna i godna pochwały. Tylko metody budzą moje szczere zdziwienie i konsternację, a wręcz lęk. Bo to są metody rewolucyjne, bolszewickie, i, no i jak powiedziałeś, wandalskie. No to jest zniszczenie podstaw tych kanonów prawnych, które... Z, biorą się z epoki przed wandalami, bo wandale, jak pamiętamy, zniszczyli Rzym, kiedy był już bardzo słaby. I to właśnie na tym polega, bo korzenie naszego całego systemu prawnego stamtąd się wywodzą. One zostały rozbudowane, wiadomo, i tak dalej, ale ta, ta podstawa stamtąd się bierze, ona cały czas jest żywa. Dowód na to, ile źródłowych terminów w żargonie prawniczym jest wciąż cytowanych po łacinie nie dlatego, że ktoś znaczy nie zawsze, ale jeżeli chodzi o literaturę fachową to faktem jest, że znajomość biegła z sporej dozy łaciny jest niezbędna dlaczego? Nie po to, żeby imponować panienką w kawiarni pod paragrafem czy w podobnych środowiskach, tylko po to, żeby krótko i sensownie się porozumiewać w gronie fachowców, dyskutując sedno, meritum jakiegoś zagadnienia. A to tylko dlatego, że właśnie fundament tych pojęć źródłowych i całych konstrukcji tkwi w łacinie, w starożytnym Rzymie. I język jest już martwy. On nie funkcjonuje, bo mamy przez od wielu stuleci język potoczny, włoski. Ale łacina, jako mimo to, że jest językiem martwym, nieużywanym, no to jednak w tych niszowych zastosowaniach nadal jest funkcjonalna. Dlatego, że jest językiem ścisłym podobnie jak język germański. Ja bym jeszcze tutaj dorzucił do kwestii tej martwoty łaciny, że to jest według bardzo zaawansowanych specjalistów wielka zaleta, ponieważ język martwy nie podlega zmianom, modyfikacjom. Dzięki temu te pojęcia nadal ciągle i niezmiennie znaczą to samo. Dla wszystkich Dla... i we wszystkich ujęciach. W związku z tym daje to podstawę do wielu nauk ścisłych, nie tylko do prawodawstwa, ale także do medycyny, farmacji, biologii. I jest właśnie wielką zaletą. I dlatego jest stosowane w praktyce wśród pragmatycznych fachowców, bo oni idą skrótami żeby się za dużo nie namęczyć i nie, i nie przez przypisy nie zniszczyć sensu swojego artykułu. Więc po prostu operują z, ściśle zdefiniowanymi i jasnymi pojęciami pierwotnymi. No i tutaj łacina jest nie do zastąpienia, ale to, to na marginesie, te pojęcia tutaj tego prawa źródeł tego prawa stamtąd się biorące, jasno i dobitnie dają, tak powiem, taki panoramiczny obraz na konstrukcję, sens tego systemu prawnego. No i tam własność to oczywiście nie jest absolutna, można ją naginać tutaj w różny sposób, ale zasada generalna jest taka, że no, własność jako jedna z niewielu tych podstawowych jedna z niewielu podstawowych dóbr definiujących byt człowieka, no, jest co do zasady chroniona. Własność to jest podstawa, jedna z podstaw systemu prawnego. Oczywiście nie jest absolutna, tak, no, ale jest chroniona. Ale po co? Dlaczego? No, no, dlatego, że przecież na jej, z jej definicji i sposobu stosowania no, tworzy się całe hierarchie różnych tam porządków. Więc oczywiście ona należy do tych rudymentów podstawowych, które najpierw trzeba zdefiniować, jak one działają, żeby w ogóle cała reszta konstrukcji mogła fungować. Tak? No właśnie dlatego. A teraz, poza tym porządkiem, że tak powiem, klasycznym, gdzie własność we wszystkich swoich tych torach zastosowania, bo jest regulowana, prawda? mamy kodeks rodzinny, tamto prawo spadkowe, mamy kodeks cywilny, mamy kodeks karny, mamy specjalizowane prawo nieruchomości, czyli yy, o, tam kodeks tam o, o, o hipotece i tam ta, to, o, prawo nieruchomości i, i, i, hipo, i o hipotece, to się chyba podaje, że tak w ostatniej odsłonie nazywa. Wiadomo o co chodzi, o, o katalog nieruchomości, jak to się tam tym operuje i tak dalej. We wszystkich tych... Yy, poszczególnych branżach, czyli prawo tam cywilne, karne i tak dalej. Tak, to są e, konkretne procedury, sposoby, że tak powiem, e, zarządzania tą własnością, czyli panowania nad nią. I wszystkie one e, działają pod ścisłą kontrolą sądową. Sądów powszechnych. Że własność się nabywa, zbywa, się z nią przekazuje, się ją zastawia, się, się z nią przekazuje międzypokoleniowo i tak dalej. Różne rzeczy się z tym robi. Ale to wszystko ma ścisłą, ścisły nadzór, kontrolę sądową. tak? I teraz do tego wprowadzamy jakąś dziwną ad hoc procedurę, jakiś wytrych, no że nam... W podstawie jakiejś procedury administracyjnej mamy specjalne zarządzanie własnością, że pewni ludzie, czarni, biali, zieloni, Rosjanie czy Marsjanie, czy ktokolwiek, jeżeli ma własność u nas, no to jest specjalna kategoria. Rosjanie, tu są specjalna kolejka, ich własność nie jest tak chroniona jak wszystkich innych. To jeżeli pomagają Putinowi, albo są jego zwolennikami, albo coś ładnego powiedzieli, albo no, są jego agentami, to tutaj jest specjalna procedura, od razu zamrażamy. Nie można z tym nic zrobić, mało tego, no, po okresie przejściowym, który w każdej procedurze administracyjnej musi być wyznaczony, czyli na przykład pół roku, to z definicji, jeżeli jest, jest nierozstrzygnięte, to przechodzi na własność tak zwanego Skarbu Państwa i do widzenia. No więc yy, jeszcze śmieszniejsze jest to, że tutaj nie ma żadnej kontroli odwoławczej, instancyjnej w prawie, tak? Że mamy te, tutaj w tej procedurze prawnej, to mamy sąd pierwszej instancji, drugiej i tak dalej, trzeciej, aż wreszcie do Sądu Najwyższego. A w tej procedurze administracyjnej zarządzania specjalnego, wojennego zarządzania własnością no nie ma żadnej instancyjności, po prostu no jest decyzja, to zamrożyliśmy, jest OK, a potem ten zainteresowany, czyli, czyli właściciel albo jego jakiś tam przedstawiciel prawny może się odwoływać do kogo? No do tej samej instancji, do tego samego organu, który decyzję wydał. Oczywiście wiadomo, że wyśle go na drzewo, tak? To no po co, co innego zrobi. Więc no, to są jakieś ponure żarty z, z, z pojęcia własności jako takiej. Ja nie mówię tu ani słowa o, wiesz, o, o, o, o Putinie, o, o agentach i o innych rzeczach. Obecny system prawny ma. W kodeksie karnym chociażby, czy tam ustawa o obronności, czy gdziekolwiek indziej. Tam są wszędzie przepisy takie, które umożliwiają y, przyspieszone procedury. No wiadomo, prokurator wydaje nakaz, to zajmujemy tego i tego nikt nie rusza do zakończenia postępowania pod kontrolą sądową. To właśnie o to chodzi. Że te, te, te przepisy istniejące nie burzą systemu, chociaż są wyjątkowe, no bo prokurator wydaje decyzję, że tutaj blokujemy tę własność, tak? Może to zrobić ma uzasadnione, prawda, przypuszczenia, że tutaj ten malwersant ucieknie albo coś z tym zrobi i wysadzi coś w powietrzu, to oczywiście blokujemy, żeby to uniemożliwić i koniec, to jest jedna decyzja, tak? Ale ona musi zostać później zweryfikowana przez odpowiedni sąd i wtedy temu prokuratorowi czy innemu człowiekowi który w tym bierze udział sprawdza, patrzy mu na ręce mówi, ale nie, ta decyzja jest wadliwa od, od, uchylam to prawda nic takiego tutaj nie ma miejsca w tym przypadku yy, sprawy rozgrywają się pod czujnym okiem partii czyżby to nie było już coś kiedyś w historii na ten temat mi się tutaj dzieżyński z Leninem przypomina i zupełnie inny system yy, i ustrój państwowy. To no zgadza się. To są metody zwyczajnie bolszewickie, które wykoślawiają. Yy, yy, yy, yy amputują właściwie, czy wycinają, przecinają normalny, cywilizowany porządek istniejący, a ten porządek przecież nie zasadza się na jednej czy tam pięciu ustawach. To jest porządek, który tworzy cały, cały organiczny zbiór taki połączonych wzajemnie tych różnych właśnie przepisów, tych, tych, tych, tych konstruktów prawnych, które ze sobą oddziałują w sposób zsynchronizowany. My tutaj Teraz stosujemy specjalną procedurę, czyli młotkiem walniemy, przetniemy to mieczem i teraz będzie dobrze, bo w tym konkretnym wypadku nic innego nie obowiązuje, bo musi być specjalny akt wandalizmu. No, tak, wiesz. To widać, że te, to zjawisko się upowszechnia na coraz to nowe dziedziny prawa. My to już odmawiamy od, omawiamy od ponad roku, dlatego, że tak samo dotyczy to kwestii wolności wypowiedzi, wolności publikacji, wychowania dzieci i tak dalej. W wielu miejscach z różnym nasileniem te sprawy się potęgują i są coraz bardziej dokuczliwe. Dysponowania własnym ciałem, czy tam ktoś chce się zaszprycować, czy nie, jak chce żyć, jak chce umrzeć, czy chory, czy zdrowy. No to wszystko jest dla mnie demontaż, po prostu reset systemu prawnego. Zgadza się. Bolszewia jest w natarciu. Bolszewia robi reset ekonomii i Bolszewia robi też w tym samym momencie reset prawa, systemu prawnego, no bo cywilizacja jako taka opiera się na różnych tam fundamentach. Jednym z fundamentów jest właśnie gospodarka i pieniądz, który jest na naszych oczach dewastowany. I jednym z fundamentów jest cywilizacja, jest kultura, jest język, są instytucje społeczne i jest system prawa należący do, do tej wyższej hierarchii cywilizacyjnej. System prawa ma własności unifikacyjne, porządkujące, jest żywotnym składnikiem niezbędnym każdej cywilizacji. To widać w każdym plemieniu w Afryce, u Zulusów, widać to w, w, w kolonii Eskimosów, widać to we wszystkich przykładach cywilizacji mniejszych, większych, bardziej mniej rozwiniętych. System prawa w, ka w każdym z nich działa. System prawa działa w każdej mafii. Skutecznie. Tam, tam działa, oczywiście. Są pewne kanony, które są uznawane za nienaruszalne i jeżeli ktoś je naruszy, no to ma pewien kłopot potem. W ogóle normy społeczne są podstawą budowy społeczeństwa, małych społeczności, zasad panujących w rodzinie, jeżeli te rzeczy zacznie się demontować, no to straty są nieobliczalne wprost. Tak i to właśnie mnie przeraża. To właśnie ta dewastacja, wandalizm mnie przeraża, bo to ma nieprzewidywalne, dalekosiężne skutki dla przyszłości, no bo nie od razu to można dostrzec i zauważyć, ale na przestrzeni pokoleń z całą pewnością te skutki będą bardzo dolegliwe, bo po prostu no wiadomo, że po wandalach zostaje no zostają ruiny. Czyli nie ma nawet kamienia na kamieniu. Nie, no zostaną nie. kamienie, jakiś tak. nowy porządek z tego powstanie, no ale mm, sama zasada tak zwanego resetu build back better przecież podstawowy chłopski rozum mówi, że żeby coś zbudować w tym samym miejscu nowego to trzeba to stare zburzyć I to właśnie to obserwujemy z, z innej strony można by też powiedzieć bo w, w ostatnim sobotnim biuletynie padło takie zdanie to był wywiad z takim człowiekiem, jak on się to nazywał wojskowe w każdym razie, który był oddelegowany do nadzorowania instalacji nuklearnych w Rosji. Scott Ritter. Scott Ritter. I podczas takiego wywiadu, gdzie kilka takich gorzkich refleksji padło, wypowiedział również takie zdanie, że świat w obecnym kształcie zasłużył na zniszczenie, ale miał to jak najbardziej pozytywne y, znaczenie, czyli po prostu ten świat stał się już taki no parszywy w pewnych miejscach, y, zdewastowany moralnie, zdewastowany kulturowo. Y, y, teraz mamy też widok dewastacji prawnej i jeszcze innych rodzajów dewastacji, wrogości, wojen i tak dalej, że w pewnym momencie zaczynamy dochodzić do pewnego zenitu, kiedy te napięcia na poziomie i międzyludzkim, i społecznym, i międzynarodowym, i między blokami państw militarnych, tu w tym przypadku, jak obserwujemy, dochodzą do takiego momentu, kiedy komuś ta sprężyna w końcu czaśnie i ktoś będzie chciał udowodnić wyższość swojego widzenia świata i swojego modelu, który będzie chciał przeforsować. No wedle Miałczyńskiego, która racja jest najmojsza. I to, to był dosyć gorzki dowcip kinowy, ale ta myśl niestety jest bardzo głęboka. I dokuczliwa coraz bardziej. Tak, to się obserwuje. To, co, z coraz narastającym natężeniem na, w życiu codziennym. Ta, ta, ta polaryzacja racji najmojszych zbudowanych na czym, nie wiadomo na czym, często na głanie ptasim, na niczym, po prostu, na piasku. Skąd wiesz, że tak? Bo ja wiem, bo widziałem to w telewizorze. tak. Nie ma konfliktu bez propagandy w obecnym społeczeństwie. W tytule, znaczy w zestawie tematów naszej audycji ująłem to. Nie ma wojny bez propagandy. Jest to obecnie najistotniejsza siła kształtująca światopoglądy ludzkie i budująca grunt pod konkretne polityki i pod yy, zwykłą manipulację i socjotechnikę, którymi zarządza się yy, to metodami yy, całymi społeczeństwami. No właśnie, jest to dosyć przykre, bo, bo metodyka tych, tych manipulacji jest tak siermiężna i tak prymitywna, że, że po prostu żal na to patrzeć. No ale podobno to działa. No. No. Niektórzy się w, w rozmowach usowy dziwili, że, że, to, że to całkiem skutecznie działa. Ta. Skutecznie, tak. Skutecznie. Tak na zasadzie skuteczności Maczugi. Ona rzeczywiście jest skuteczna. Ale czy to jest pożądany instrument negocjacji, załatwiania sporów, rozstrzygania wątpliwości? Czy Maczuga jest właściwym instrumentarium do e, inicjowania postępu społecznego? No obecnie ja, ja obserwuję i tak w wyniku refleksji dochodzę do wniosku, że e, dwa lata temu rozpoczął się demontaż wielu systemów poprzez e, pandemię właśnie w celu zbudujmy to lepiej. E, autorami tego określenia nie są dobrzy ludzie którzy postanawiają coś zrobić lepiej, chcą to zrobić po prostu po swojemu, a to lepiej oznacza inaczej wbrew klasycznym zasadom etyki i konstrukcji społeczeństwa po prostu kolejny wielki, tym razem największy reset czwarta rewolucja przemysłowa, jak kto woli bo i ten element transhumanizmu tam bardzo jest żywy, istotny więc to, co tutaj obserwujemy wokół nas, no to, to są bardzo wielkie procesy. Dzisiaj tak chciałem niby zacząć od już konkretów od razu, co się tam dzieje w polityce, w takich czy innych zakątkach, a tu wyszliśmy od pewnego zapisu z ustawy bardzo, bardzo wadliwej i doszliśmy do takiego raportu o stanie świata. No właśnie, taki mamy krótki raport z, z podwórka, że tak powiem, naszego polskiego, no że źle się dzieje w państwie polskim, bo koryfeusze nauk prawnych z tytułami profesorskimi są pierwszymi wandalami w swoim, na swoim, tak powiem, zawodowym poletku co budzi no, z jednej strony zażanowanie, a z drugiej lęk, co będzie dalej. No bo te projekty ustaw pod tytułem Bezkarność Plus, no to, to, to jeży włos na głowie. To już po prostu to już nie jest, to, to, to, to, to już nawet nie sposób z tego żartować, bo to stało się już tak ponure, i tak straszne, że no, wypadałoby się, że tak powiem, z tym jakoś rozliczyć na, na poważnie, że to, to, to nie są żarty. To, to jest coś bardzo chorego. Ten syfilis trzeba wyciąć, wypalić jak gnijący wrzut, no, bo tego nie można tolerować. To no zwykle tak prostu... w, dziejach, tak. w dziejach społeczeństw i cywilizacji takie naprężenia i, i przesilenia zawsze kończyły się no, jakąś rozpierduchą po prostu taką czy inną. To do pewnego momentu ludzie znoszą, aż potem stwierdzają, że już nie mają nic do stracenia. Jeżeli tak to jest, podatki są rozwalone, prawodawstwo rozwalone edukacja i tak dalej, kolejne dziedziny życia, biznes też ledwie zipie, bo to widać, że po prostu niektóre branże mają naprawdę ciężko. Fakt, że inne się bogacą, ale to nie oznacza, że, że to jest prawidłowe zjawisko, żeby jedni żerowali na krzywdzie drugich. Po prostu każdy powinien mieć wynagrodzenie za swoją pracę należyte stosownie do umiejętności, starania, Sprytu, a nie z powodu na takie czy inne umocowanie, które no, równie i równiejsi, no to nie jest to motywujące, tak bym to nazwał. No Powinno to działać z, z, samo z siebie harmonijnie, bo tak działają otwarte systemy społeczne, które sam mają zdolność do samoregulacji, po prostu organizują się jeżeli nikim nie przeszkadza w sposób autonomiczny, same z siebie, bo to się najbardziej opłaca po prostu wszystkim uczestnikom I, i przecież nie będą ze sobą walczyć, no to będą ze sobą współpracować, jeżeli nikt w tym nie przeszkadza, no to tworzy się tarki i wymiana materialna i specjalizacja i każdy tam w tej cywilizacji robi to, co potrafi, no bo on to potrafi dobrze albo jeszcze lepiej i ktoś inny, który tego nie potrafi, no to wykorzystuje te jego możliwości i na zasadzie wzajemnej współpracy wszyscy mają mniej więcej to, co, czego pragną, tak? na ile tam potrafią. Ja robię to, ty robisz co innego i się nawzajem uzupełniamy i jest okej. Okay. No ale pod warunkiem, że nikt w tym nie przeszkadza i nie burzy e, t, tworzącego się samorzutnie przez lata, dziesięciolecia, stulecia, nawet tysiąclecia porządku. Do takiego porządku między innymi należy właśnie porządek prawny z wyższej półki, no bo korzenie jego są, e, z, z, no mają wiele stuleci historii. To nie jest na, na, tak ad hoc na kolanie napisany przepis. Tam i, i ten, to, to, to ma setki, czasami tysiące lat doświadczeń za sobą. Ja tu nie mówię, że to jest absolut, że to należy przed tym przyklękać, o jejku, jakie to bardzo ważne i święte i my to nic z tym nie zmienimy. Nie, tylko jak wielu praktyków poznało, w życiu codziennym, zawodowym no, to po prostu się tworzy przez pokolenia I, no, i wymaga pielęgnacji nie można tego zrujnować i liczyć na to, że jutro powstanie coś lepszego bo, bo na, na tych gruzach coś będzie rosło pięknie bo, bo to jest żyzny, żyzna ziemia prawda? piękny nawóz i od razu będzie pięknie działało przecież to jest bzdura tak nigdy nie było. Spojrzyj na ruiny po drugiej wojnie. Ile lat zabliźniały się te rany zadane nam z zewnątrz, tak? Ile tak przed... które, że, żeśmy jeszcze byli osądzani, że to to już nasza sprawka na zasadzie, jak rozpętałem drugą wojnę światową. i te, ale, te, te, te... ale już abstrahując od tego, zobacz nie. ile czasu zajęło, żeby jako tako się pozbierać i stworzyć jakiś porządek, tak? No, ostatnie zrujnowane kamienice zdaje się, że w Krakowie, bo ja pamiętam akurat Kraków, gdzie studiowałem, to jakieś 30 lat temu, jak ja zaczynałem studia, to bardzo wiele kamienic było jeszcze zupełnie zrujnowanych w okolicach rynku i później te remonty nastąpiły i to się wszystko wyczyściło. Ale są takie miasta, gdzie nadal są tego typu ruiny powojenne, czy to z powodu tam nieustabilizowanych warunków majątkowych, czy też z powodu tego, że nikomu na tym nie zależy, albo właściciele po prostu pomarli, czy zginęli gdzieś, no i nie ma ich. Także tak. kraj lizaurany bardzo, bardzo długo, co najmniej 50 lat właściwie, no a to jest olbrzymie zapóźnienie cywilizacyjne, jeżeli mówimy tutaj o biznesie, o majątku, o produktywności, no to tak. byliśmy wiecznie do tyłu. I zobacz teraz co się dzieje na, na, na wschód od nas, na Ukrainie, jak łatwo było wejść w tę wojnę i ona nie ma się ku ukończeniu, jak łatwo jest coś zrujnować, <głos> zniszczyć i... <głos> jak trudno to będzie z powrotem postawić na nogi. Przecież no są to takie właśnie... znamy z własnych doświadczeń. Na zasadzie analogii, ja tu w tym świecie, wiesz, i idei i porządku no, chciałbym właśnie no, taką analogię tutaj zastosować, że po bolszewicku coś zbombardowawszy nie da się tego no, jutro odbudować, to tak nie działa. No, widać, że coraz więcej obszarów Ukrainy jest y, totalnie zrujnowanych. Y, tak, ale ja i... przenoszę to na nasze podwórko tu a propos tego prawa i innych tam destrukcji w, w systemie tak. Powiem, Film finalnym, tak na ogólnie. Na ogólnie. I tak dalej. Rozumiem, że oni tam się bombardują w świecie fizycznym, a oni to nazywają wojna kinetyczna, ale przecież istnieje wojna propagandowa, kulturowa, cywilizacyjna, ludnościowa, a propos tej migracji prawda, demograficznej tak, na nasze tak. terytorium. To wszystko się odbywa i ludzie, no, trudno im jest to ogarnąć, ale przecież ci, którzy to planują, doskonale zdają sobie sprawę, jakie będą tego efekty. Zrujnować istniejący porządek jest dziecinnie łatwo, ale zbudować go odwrotnie jest bardzo trudno. Więc zastanówmy się, jak to jest możliwe, że ten program zrujnowania i odbudowy tak, żeby było lepiej, jak wielki on znajduje posłuch baranów, którzy nie, nie rozumieją podstaw, nie, nie, nie wyciągają wniosków, że to się po prostu tak nie da. Nie da się stworzyć nowej wartości na kolanie z gruzów. To musi trwać. Trwa, że pewne wartości są po prostu uniwersalne w dziejach ludzkości i nie można ich podmienić na nic innego. Prawda? No to teraz zadajmy sobie pytanie. Komu na tym zależy? Tak? Jaki jest ten większy plan i czy my chcemy w tym planie uczestniczyć? Bo kilka hasełek tam i w telewizorze, prawda, i buńczucznych zapowiedzi, no to, to chyba trochę za mało, żeby zniszczyć to, na czym stoimy, bo jutro będzie lepiej i to na pewno, na pewno będzie coś, wyrośnie na tym coś lepszego. No, warto by było sięgnąć, myślę, do historii cywilizacji upadłych, co do tego upadku doprowadziło, ile trwało zawalanie. I co powstało później, bo w dziejach ludzkości to, te cywilizacje powstawały, rozwijały się i upadały, także nie jest to nic dziwnego, także ta nasza europejska cywilizacja, cywilizacja człowieka zachodniego też przeżywa bardzo poważny kryzys wartości, to nie zdarzyło się dziś czy 10 lat temu, to dużo, dużo wcześniej to jest osobny może temat natomiast to, że nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było to jest również prawdą i zawsze po jednej cywilizacji czy kulturze następuje kolejna Felix Konieczny mówił, że wygrywa ta, która jest silniejsza ta, która jest bardziej brutalna zdecydowana i ta, która jest gotowa bronić swoich wartości chociażby były Niemiłe, że tak powiem. No to niestety no słaba prognoza jest na naszą przyszłość, bo, no bo przecież najeżdżają nas hordy dzikich. A my jesteśmy totalnie znieczuleni i w ogóle nie mamy żadnego planu, jak to okiełznać, ucywilizować i, i wręcz panuje błogi nastrój, że to jest niepoprawne politycznie, żeby w ogóle o tym mówić. A historia jaka jest to ktoś, kto się odrobinę chociaż interesuje, to, to wie o tym, że te relacje nie są łatwe, nie są proste, są bardzo obciążone. Wiele nierozliczonych zbrodni i nie rokuje to dobrze, natomiast ja jestem o tyle y, optymistą, że y, y, w Polsce zawsze była taka mobilizacja w obliczu powszechnego zagrożenia albo wtedy, kiedy to zagrożenie stawało się wreszcie oczywiste dla wszystkich lub przynajmniej dla większości, jakaś następowała poprawa y, postawy narodowej i że yy, ludzie po prostu zaczęli to rozumieć. I, i no Właśnie od tego jest historia, żeby wiedzieć, kto nas yy, robi w bambuko i w jaki sposób, ilekroć i jak często, jeżeli odetniemy historię, to wtedy wszystko trzeba powtarzać od nowa. Na no Kłopot w tym, że mobilizacja nie jest w stanie nastąpić, bo zagrożenie nie jest oczywiste. Tylko dla niektórych. Szczególnie myślę, że jest oczywiste dla tych, którzy mają rodzinne doświadczenia z, z terenami wschodnimi, z, z Kresami, z Wołyniem, więc oni to wszystko rozumieją doskonale, bo rozmawiam z ludźmi i takie właśnie panują klimaty pewnej trwogi, bo pewne zjawiska są typowe, powtarzalne, pewne symptomy przepowiadające, pewne relacje, wypowiedzi. No, ktoś, kto zna te melodię, to, to wie, o czym ja mówię. Dwie rzeczy, na które już żeśmy zwracali uwagę, a nie ma y, y, y, y, y, y, odzewu, że tak powiem, inst, instytucjonalnego na te dwa zagrożenia. Pierwsze to jest świadoma rezygnacja z atutu, z waloru y, tak naprawdę monoetniczności narodowej. Polska Unikatowej na... w skali świata. Tak, Polska na naszych oczach staje się e, ponownie, no bo miała takie okresy e, w swojej historii, wieloetniczna. To ma swoje plusy i minusy, ale trzeba być na to przygotowanym, na tę drastyczną zmianę. Czyli monoetniczny charakter państwa polskiego właśnie teraz na naszych oczach jest rozmontowane. I drugie zagrożenie, o którym mówiliśmy już tam ileś tygodni temu, to jest oczywiste i bardzo dojmujące, i wręcz przerażające zagrożenie zorganizowaną i niezorganizowaną przestępczością na skalę masową. co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, społecznego i każdego innego no nie stanowi tajemnicy, że masowa migracja bez żadnej kontroli po prostu sprowadziła do nas dziesiątki, jeżeli nie już setki tysięcy różnych złodziejaszków, przestępców pospolitych liczących na łatwy zarobek. Tak? W Bo relatywnie spokojnym kraju. Każda wojna takie rzeczy przyspiesza i katalizuje, po prostu te rzeczy się dzieją. W społeczeństwach, w krajach stabilnych, nierozbitych wojną domową od ośmiu lat, to jest oczywiście marginalizowane, ale tam też działają mafie, różne grupy przestępcze itd. Ale kiedy kraj objęty wojną domową od ośmiu lat z notorycznymi problemami społecznymi, tak? różnymi schorzeniami z narkomanią, masową prostytucją, zorganizowanymi gangami, przemytnikami i tak dalej. Otwiera granice podczas wojny. Tak? No to jest oczywiste, że pojawia się masowa migracja przestępców, pospolitych po prostu. Czy ktoś w Warszawie tym się zajmuje i próbuje to okiełznać? No bo ja ci zacytuję słowa jednego z tych tam macherów, mafiozów, czy jakich tam nazwać z Kijowa, którzy do kolegów wprost, i to można sobie tam poszukać, jak ktoś chce studiować te, tego typu ciemne tematy, że y, oni już wyeksportowali na zachód armię 100 tysięcy. Swoich funkcjonariuszy. Żołnierzy mafii. Tak to, na, to trzeba sformułować. Żołnierzy mafii, czyli tych, tych, tych, tych, tych nie dowódców, ale tych szeregowych tam pracowników, tych różnych złodziejaszków, przemytników, bandziorków, e, alfonsów i no, cała ta, ta hałastra e, trudniąca się różnymi rzeczami łatwego zarobku. Tak? 100 tysięcy w całym Europie i oni działają nie tylko tutaj, działają w, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, potężna diaspora. Z powodu tej wojny i z powodu tych różnych tam przepisów specjalnych dla, dla tak zwanych uchodźców, no ta armia po prostu się na, na, na zachód teraz przedostała bez żadnych hamulców. Czy to jest przypadkiem? No. Być może po stronie tych radosnych rządzicieli tak, ale po drugiej stronie, jak posłucham rozmów tych cwaniaczków i tych mafiozów, no to oczywiście nie. Oni się tym hełpią, Ich lubią. Mówią, słuchaj, no zrobiliśmy świetną robotę. Prawdopodobnie będziemy najpotężniejszą mafią świata. No właśnie taki to rozwój jest i częścią tych wielkich zmian wojennych i nie jest to nic dziwnego, bo tak właśnie funkcjonują te obszary świata, gdzie w jednym miejscu trwa wojna domowa czy zewnętrzna czy jakakolwiek, a kraje sąsiedzkie w miarę spokojne i uporządkowane nagle są wystawione na pełny chaos z zagranicy, bezpośrednio od sąsiada. No tak, i dla mnie przerażające nie jest to, że to ma miejsce, bo można to łatwo przewidzieć, ale przerażające jest to, że ci wypasieni, nazwijmy to po prostu, wypasione knury siedzące w okrągłym budynku przypominającym cyrk we wiadomym miejscu, w większości mają to gdzieś, w ogóle się tym nie przejmują i nie biorą tego pod uwagę. A Rzekomo są naszymi przedstawicielami i dbają o nasz dobrobyt. Ja widziałem takiego mema, który jest związany z ostatnimi wypowiedziami właśnie posła Brauna, który z wielką troską podejmuje różne tego typu tematy, bardzo niewygodne. Otóż mem, to jest żart, bo to nie jest cytat, zaznaczam, że to po prostu podpis pod obrazkiem. Sejm to nie jest miejsce dla polskich patriotów. Oczywiście, że nie jest, bo ich tam stamtąd wykurzą. Bo tak działa polityka partyjna. Spójrz na tę dominującą partię, która ma pełną mordę frazesów, bogojczyźnianych. Co oni tak naprawdę robią? teraz? Czym się zajmują? Jest to bardzo, bardzo przykre i e, ludzie świadomi, którzy widzą, że e, tematy e, na skalę e, państwową e, to nie są łatwe procesy, to nie są krótkotrwałe procesy. To e, bardzo szybko można coś zepsuć. Natomiast tak jak powiedziałeś zbudować, e, odbudować ten porządek jest niesłychanie trudno a jeżeli te procedury nie są właściwie ustawione, to praktycznie nie dochodzi do podniesienia się określonych dziedzin życia i przywrócenia tego porządku, który został utracony. Tak, i to właśnie to widzimy na horyzoncie i to, to nas tak przestrasza. Nie dlatego, żeby była wielka tragedia i koniec świata, tylko po prostu no, odczuwamy ten... ten... Lęk i żal z utracanego porządku z tej, tej właśnie cywilizacji, z tego, z tego, co zostało zbudowane, dużym wysiłkiem. Że to, to się rozpada, rozpływa, z, z, gnije, jest podkopywane, wysadzane miejscami w powietrze roznoszone na kłach dzikich knurów. No przykro na to patrzeć systemowo, no bo miliony poprzedników na to pracowały. Ja niekoniecznie, wiesz, w sensie tym fizycznym, że coś budowali tam w kamieniołomach i tak dalej, budujemy nowy dom, to nie o to chodzi. Ale przecież te pokolenia przed nami coś zostawiły, tak? Tworzyły rodziny, kulturę, wysyłały tak. dzieci do szkoły, pielęgnowały no, pewne wydarzenia. I to jakoś następny etap i, i to jakoś postępowało i było coraz ładniej. A, my? No, a tak to teraz a. wiecie towarzyszu mamy inny etap, inna jest teraz mądrość tutaj tegoż etapu. Przewrócimy to i zrobimy to trochę inaczej, bo takie są dyspozycje z centrali, że ma być teraz inaczej. No. Ma być lepiej. Tak, ma być lepiej. Chciałem ci przypomnieć sławny aforyzm przysłowie ludowe. Lepsze jest wrogiem dobrego. Tak, pamiętam to. Pamiętam to i to e, używam tego w życiu bardzo często, e, dlatego że bardzo wiele osób ma taką pokusę poprawiania rzeczy dobrych. Coś, co funkcjonuje, jest sprawdzone. Wiadomo, gdzie tam to zreperować, jeżeli się zużyje. To jest proces, który jest sprawdzony i bezpieczny. Natomiast nie brakuje w życiu człowieka i w pracy zawodowej procesów, które funkcjonują źle i właśnie na tym się trzeba skupić. Ja stosuję taką metodę poprawiania rzeczy najgorszych. jeżeli To związane jest z organizacją. Tak. pracy i przedsiębiorstwa. Jeżeli mam wytypowane dwa lub trzy procesy, które idą źle, a nie daj Boże fatalnie, to po prostu cała uwaga moja jest skupiona na usunięciu tego błędu. Nie nie martwię się o sprawy, które idą dobrze, żeby one szły jeszcze lepiej. Nie, nie. Właśnie te dziury organizacyjne powodują, że tamtędy może się wkraść gruba awaria. I to dotyczy także systemu społecznego. Tak, i teraz to weź od drugiej strony. Zauważ, że atakowane są porządki te najwyższego rzędu, nie na dole, te wiesz, najbardziej prymitywne, te, które zawsze funkcjonują, tylko te najbardziej podatne, kruche, wrażliwe na powiewy, między innymi właśnie porządek prawny. Hmm, tak, więc To, znaczy, to, to, to wiem, znaczy, może, może Unia miała jednak rację z, tym, z tą Izbą Dyscyplinarną i wszystkimi rzeczami, że to trzeba tutaj ja, w Ja tutaj nie chcę rozstrzygać, wiesz, ten, ten, Ja To była taka mała prowokacja. Intencji w tej, w tej, w tej, w tej, z jednej i z drugiej strony jest niezbitym faktem, że jeżeli chodzi o podstawy formalne e, ty, tych e, e, wątpliwości, to one niewątpliwie istnieją. Po prostu faktycznie, materialnie można je wskazać. Oczywiście rzeczą ocenną jest to, jak dalece i tak dalej, gdzie ta racja tak naprawdę tutaj leży, czy to można było inaczej i tak dalej. To wszystko jest do oceny, ale że coś tutaj poważnie śmierdzi, no to nie ulega wątpliwości. To chyba przez dłuższy czas już narastało, bo można by taki, nie wiem czy to pierwszy moment istotny, ale rok 1968 i ta cała rewolucja europejska, kulturowa i także religijna z Soborem Watykańskim II, to wszystko było ze sobą związane. Teraz mamy hipisów przy władzy, tych europejskich z danielami konbenditami i różnymi innymi takimi elementami. Także kwestia dewastacji wartości podstawowych to jest proces podlegający wielu dziesięcioleciom przygotowań. Przygotowań, które miały uzyskać taki właśnie efekt tego rozdygotania, rozproszenia, zagubienia Także już człowiek nie, nie wie, czy ma się bronić, czy bronić swojej rodziny, czy może obcych rodzin bronić, a swoją zostawić. No, niektórzy zaczynają mieć takie dylematy, które kiedyś nie podlegały w ogóle żadnemu zastanowieniu. Dbamy o swoich najbliższych, o swój naród, o swoje państwo, a potem o innych. Natomiast tak, ale... pojedynczym ludziom należy pomagać, że jasna, ale nie kosztem. Bezpieczeństwa swojej rodziny, swoich bliskich i swojego kraju. Tak, ale zauważ, że do pewnego momentu nad Wisłą był bardzo zdrowy odruch, na przykład tej organicznej, bez nawet konieczności specjalnych konsultacji, współpracy z Orbanem, który powiedział, ja tutaj żadnych kolorowych nie będę przyjmował, ja nie jestem tutaj szlakiem tranzytowym dla przemytników, nie zgadzam się na to. I Warszawa bardzo szybko i konsekwentnie trzeba przyznać, przyłączyła się do tej akcji. I powstał taki jakby cichy sojusz między Warszawą i Budapesztem w tych głównych kwestiach ideologicznych, społecznych, no w takiej opozycji do Brukseli, prawda? Kilka lat takiej dolczewita tutaj istniała, teraz zaistniała Ukraina i okazuje się, że Orban jest faszystą, niemalże, tego nie mówią wprost, ale taki jest wydźwięk komentarzy tutaj wiodących publicystów nad Wisłą. Nie jest już naszym przyjacielem, tak jakby nie jest sojusznikiem. Co, coś poważnego się zmieniło. I co to było? No to była krytyczna postawa Orbana wo, wobec wojny na wschodzie. On, on tutaj nie wystawia nikomu żadnej laurki, nie jest niczym zwolennikiem, po prostu mówi, że nie pozwoli wciągnąć Węgier do tego, do tej wojny. Nie pozwoli instrumentalnie grać jego narodem. Nie, jego kraj nie będzie płacił dodatkowych haraczy za jakieś wydumane yy, wojny yy, energetyczne. Po prostu... Nie stać go na to i to jest zbyt wysoka cena dla jego narodu. On w tym nie chce uczestniczyć. To nie jest jego problem jego wojna. Chce utrzymywać dobre stosunki z Unią Europejską, z Ukrainą i z Rosją także. Nie jest stroną tego konfliktu. Proszę się mnie tu nie pytać, kto jest winien, a kto jest niewinien, bo ja nie jestem tutaj arbitrem. Ja chcę kupować gaz... Z, od Rosji, bo jest najtańszy, najlepszy, jest tutaj rurociąg, a ja nie mam możliwości zatankowania w żadnym gazoporcie, bo jestem tutaj otoczony górami dookoła, tak? No. I okazuje ja się, że, że, że, że, że tu pokazują go palcem to zdrajca faszystą z nami nie chce iść na kijów. Ale wyobraź sobie jeszcze przez by, był Polak, Węgier, dwa bratanki. Spójrz na to od tej strony. Przypomnij sobie wakacje nad Balatonem, jak łatwo jest z tymi Węgrami się dogadać. Czy z ich punktu widzenia to nie jest racjonalne podejście, to, to, to racjonalne z punktu widzenia ekonomii, gospodarki, z punktu widzenia społecznego i też strategicznego pojęcia definicji własnego narodu czyli żywiołu z dziwnym językiem otoczonego przez tak naprawdę wraże plemiona, które y, każdy usiłuje im tam wtrynić własny y, porządek prawda, prawny, językowy i każdy inny tam potężna diaspora Węgierska przecież na tak zwanym Zakarpaciu, na Ukrainie egzystuje i oto między innymi jest nieustający spór między Kijowem a Budapesztem, że, że Kijowianie nie pozwalają im na, na autonomię tą społeczną na, i, i szkoły podstawowe w języku węgierskim, a dla Węgrów to jest sprawa nie, no, podstawowej wagi, no bo ten język to jest naprawdę niszowy zanikający. Oni muszą uczyć te, te dzieci swojego języka, bo inaczej się po prostu z, z, zrusyfikują, tak? Tak, to jest język ugrofiński, to jest jeszcze y, Finowie mają bardzo podobny, to jest grupa właśnie języków ugrofińskich. Y, ale do właśnie Orbana chciałem tutaj dorzucić bardzo istotną notkę. Y, nie ma więcej niż 48 godzin, zrzeczonego jak zwykle Timesa izraelskiego. Mianowicie dosyć istotny artykuł, który komentuje zwycięstwo Orbana w wyborach. Wstęp jest, jest proeuropejski, mianowicie, że nacjonalistyczny premier Viktor Orban odniósł druzgocące zwycięstwo nad wartościami europejskimi. Potem jest szereg tutaj bluzgów zacytowanych z europejskiej prasy. A to, że handluje tutaj Holokaustem w sensie takim, że umniejsza udział Węgier, zmywa antysemickie jakieś tropy, gdzieś je tam rozmywa, gdzieś tutaj sprytnie je prowadzi że śpi razem z Putinem w jednym łóżku. Co tam jeszcze? No, że w ogóle to jest fatalny polityk z punktu widzenia Europy. Ale potem jest jedno ale. Natomiast zwycięstwo Orbana jest dla Izraela błogosławieństwem dyplomatycznym. Taki zwrot został zastosowany. Węgry pod rządami Orbana okazały się silnym przyjacielem Iz Izraela w instytucjach europejskich, a przyjaciel Izraela w e, instytucjach europejskich, kiedy trzeba, odpowiednie sprawy wetuje, bo prawo weta jest tutaj niezwykle istotne. E, przypomniano, że wtedy, kiedy trzeba by było milczeć, e, dyplomatycznie milczał, bo były jakieś e, zarzuty pod właśnie adresem e, polityki izraelskiej, no i w ogóle Budapesz w ostatnich latach był najzagorzalszym zwolennikiem Jerozolimy w całej Unii Europejskiej, blokując szereg posunięć prawnych, które Izraelowi szkodziły. Także tutaj mamy zupełnie inną postawę, inne są komentarze. Co prawda widzą, że tam od z tym Putinem w tym jednym łóżku i tak dalej, ale koniec końców interes Izraela jest z tego najważniejszy, a to właśnie jest i po linii i na bazie. Ale to zauważ, że to nie ma nic wspólnego z żydofilstwem, bo Budapek absolutnie do, nie można o to podejrzewać. I Orbana osobiście o żadne skłonności żydofilskie on nigdy nie, nie, nie brał udziału, przynajmniej ja sobie nie przypominam, żeby jakieś kabotyjskie występy pod ścianą płaczu tam wyczyniał. W odróżnieniu od polityków z Nadwisły. To jest bardzo wielki plus i zobacz, to nie wyklucza szacunku, jakim się cieszy w, w Tel Awiwie, bo on jasno akcentuje swoje interesy, negocjuje z nimi jak równy z równym i utrzymuje porządek i dotrzymuje swoich zobowiązań. Robi tak, jak zapowiadał, jest rzetelny, przewidywalny, jest w związku z tym dobrym sojusznikiem, ale na jakiej podstawie? Nie jakiegoś, jakiegoś dialogu z judaizmem, wydumanych koncepcji, prawda, bzdurnych wymian kulturowych i tak dalej. Nie, na podstawie prostej kalkulacji, że mam, mam porównywalną bazę społeczną, bo jestem reprezentantem, premierem narodu, że tak powiem zamkniętego w jakimś takiej niszy, tak, wśród obcych podobnie jak Izrael i mamy podobne wektory, że tak powiem działań dyplomatycznych właśnie otoczeni przez dzikusów dookoła, małych narodów no bo liczebność ile tam Węgry mają? 8, 10 ile tam? 8 chyba milionów, coś po porównywalne jest z Izraelem takie tak, kieszonkowe tak. państwo w dziwnym miejscu, tak? Zobacz, jak oni się doskonale porozumiewają. Ja oczywiście nie chcę tego transponować na Polskę, bo ona ma inne położenie, inną e, sytuację geopolityczną, inne uwarunkowania, inne społeczeństwo i tak dalej. Wszystko jest zgoda. Ale tu chciałem dostrzec to, co jest najistotniejsze w tych kontaktach między Budapesztem a Tel Awiwem. No to jest właśnie pragmatyzm, ich polityki, która jasno definiuje swoje zainteresowania, cele i je realizuje boleśnie czasami, czasami no, z, z dużymi oporami, ale w imieniu własnego narodu, bo to nie jest tak, że my się kochamy i wszyscy mamy ten sam interes w tym kołchozie europejskim, wszyscy mają t, te same zapatrywania. nie. Węgrzy mają inny pogląd i Żydzi mają inny pogląd, ale oni się doskonale rozumieją i są w stanie ze sobą racjonalnie współżyć, współpracować i nawet tworzyć bardzo skuteczne inicjatywy polityczne. Dlaczego takie małe organizacje to są w stanie zrobić? Bo mają jasno zdefiniowaną strategię i interes narodowy. W odróżnieniu, i to obciążam tutaj kamieniem młyńskim szyję Naczelnika Kaczyńskiego, który od wielu dekad jest no, podstawowym wyznacznikiem polityki wewnętrznej i zewnętrznej Polski, że takiej strategii nie opracował, nie wypracował, nie zdefiniował i jasno jej nie komunikuje. To jest grzech niewybaczalny, kardynalny, grzech śmiertelny w moich oczach. No właśnie, tutaj Izrael podkreśla właśnie rolę Węgier w przeciwieństwie do tej naszej tutaj postawy polskiej, że polityka zagraniczna Unii umożliwia nawet najmniejszemu z krajów zawetowanie skutecznie europejskich inicjatyw. Czyli dostrzega się to, że mogą... Wystarczy, że Izrael współpracuje z Węgrami, więc skutecznie może kreować yy, i blokować politykę Unii Europejskiej. Przynajmniej od negatywnej strony. To oczywiście ma tam trochę posmak taki dosyć nieprzyjemny, bo Orban tu pełni rolę takiego dywersanta żydowskiego. Ale zobacz, on, on tutaj jest dywersantem izraelskim, a w tym samym czasie ma pozwy z, z powodu naruszania, że tak powiem, praworządności europejskiej, bo wywala, notabene, jednego z czołowych finansistów żydowskich, Szorosza. Wypominają z, mu również. To. Z jego uniwersytetami i tak dalej, prawda? Zobacz. Tak, tak. I to jedno z drugim się wcale nie kłóci i z tego powodu nikt Orbana nie będzie opluwał w Jerozolimie. Tak, bo to widzisz z różnym naciskiem podaje się te argumenty. Do każdego jest przypisana odpowiednia waga. To jest waga handlowa w handlowym także politycznym ujęciu. Więc koniec końców. To, że tam wojuje z Soroszem to jest zdecydowanie mniej istotne od, od wpływu na politykę europejską. Natomiast podsumowaniem artykułu jest zdanie, że wybory z wygraną Orbana w żaden sposób nie zmieniły niezłomnego poparcia Węgier dla, dla Izraela. Zauważ też, że e, zarówno premier, jak i minister spraw zagranicznych izraelscy otwarcie, mocno wystrzegają się potępiania Putina jako zbrodniarza wojennego, jako, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Cała litania, katalog yy, obraźliwych stek wyzwisk, które się wylewa z Waszyngtonu, z Warszawy, z Pragi i z innych stolic europejskich. I tutaj no okazuje się, że to tak z punktu widzenia bardzo istotnego państwa, podobno z nami sprzymierzonego na Bliskim Wschodzie, wcale tak to nie wygląda. Więc warto to obserwować, analizować wielokierunkowo, no bo, no bo każdy ma tutaj jakiś swój, a przynajmniej chyba powinien mieć, Powinien go sformułować, jakiś własny interes, tak? grupowy, narodowy. Czego znów mi boleśnie brakuje, tej strategii, tej definicji yy, jasnej z Warszawy. Od tych bardzo oświeconych i takich no, utytułowanych często, a na pewno dobrze uposażonych finansowo, przedstawicieli narodu że tego mi boleśnie brakuje, no bo w końcu te trzydzieści kilka, no parę milionów wyemigrowało na robotę, <śmiech> chyba zasługuje na to, żeby mieć własną strategię, jakieś własną wizję polityki na krótki i daleki dystans żeby nie być taką chorągiewką, która jest tu przemiatana z, zgodnie z modami sezonowymi między Berlinem a Moskwą. No jakaś szczególna tutaj chyba klątwa nad y, polskim państwem ciąży. Nie wiem, z czego to może wynikać. Może by trzeba było jakiś czarodziejów zapytać czy księżników. Y, y, w każdym razie ta polityczna nieudolność, głupota czy wprost miejscami sabotaż no, nie służy nam w długim okresie czasu i y, doprowadza nas regularnie do pozycji feudalnej, podległej takich czy innych mocarstw, y, nawet średnich krajów czy y, rozkrzyczanych sąsiadów. Ja mam wrażenie, że główny problem to jest po prostu agentura, która nadaje ton temu wszystkiego, czyli brygady jurgieltników, którzy za kasę będą wykonywali polecenia, jakie tam one będą. No i tak po prostu jest. To jest obserwowalny W Polsce ta tradycja no niestety jest już wielowiekowa. Także... To jest obserwowalny tym... fakt. I, i, I chyba wypadałoby w końcu wypromować modę na to, żeby nie być takim sprzedajnym wysynem. tak? Nie być taką dziwką pod latarnią. Żeby się może nie tyle bardziej cenić, co po prostu przestać uprawiać ten proceder. Tak myślę, że żeby... mniejsze narody potrafią tego typu y, uzyskać pozycję jak Węgry, bo to jest relatywnie y, dobra pozycja w, pośród wielkich krajów europejskich i mocarstw. Myślę, że po prostu trzeba wypromować modę na niesprzedajność. No, bo, zwyczajnie, żeby się za przeproszeniem nie skurwić. Tak, to jest wartość sama w sobie. No, nie wiem, co by musiało do tego doprowadzić, bo tak jakoś tak jakoś ciężko to idzie. No ale czy nie zgadzasz się ze mną, że, że to jest prawidłowa diagnoza, że tu nie chodzi o żadne przepisy? Trzeba której... by było pogonić Magdalenkę na samym początku. Rozumiesz, no. no ale nie chcemy przejść żadnej wojny domowej, nie chcemy z nimi walczyć tutaj na ulicach i tak dalej. To musimy działać inaczej. Musimy coś budować organicznie, coś, co nam będzie odpowiadało, żeby nie, nie, nie dać się po prostu skundlić, upodlić i sprzedać za parę groszy. To musimy no, robić po prostu swoje. No nie, no nie tylko życzyli, to po prostu trzeba indywidualnie. Ale to po... jest walka. Czy... Pierwsza, sprawa, pierwsza sprawa to jest yy, świadomość swojego położenia jako narodu, kraju, relacji z innymi, e, powiedzmy swojej wartości i e, pewnych zasad etycznych na poziomie międzypaństwowym, a na pewno e, osobistym. Więc jeżeli tutaj nie będzie tych wszystkich kroków po kolei, to, e, to się to będzie wlokło. Pedagogika wstydu, kolejna sprawa, kto jest winien komu, co i za co. No tak. no tak, no tak, no tak. I to jest znowu temat rzeka. I w tym uczestniczą, nie daj Boże, nawet hierarchowie kościoła. No, no tak, no tak. To nie ma co owijać w bawełnę. A są doskonale świadomi, świadomi tego, co robią, tak czy nie? Przecież no bo tak... raczej do szkół chodzili i to tradycyjnych. Także wiedzą Prawda? wszystko w tym temacie. Czyli wiedzą, co robią. No Zresztą i co, mam... wypada, co wypada nam z tego, jaki z tego wniosek wyciągnąć? Mam tu taki wniosek, taką sentencję. Przed e, sobą mam książkę Naomi Klein. Nie to za mało. Jak stawić opór polityce w i stworzyć świat, jakiego nam trzeba. To jest tytuł z podtytułem. Ja tej książki nie czytałem. Nie wiem, czy on jest szyderczy, czy prześmiewczy, ale Samo hasło podoba mi się. Nie, to za mało. No zgadza się. No po prostu nie wystarcza się oburzyć psychicznie, me, mentalnie. O, to, to to, to mi się nie podoba. No ale to ci się nie podoba, to, to, to co z tego wynika, że ci się nie podoba? Milionom baranów to się podoba i łykają jak pelikany. No musisz coś zrobić, tak? indywidualnie. No ale co? No coś trzeba, tak? No pytanie co? No to jest bardzo dobre pytanie. Ja, ja nie dam Ci na to odpowiedzi. Nie znam na to odpowiedzi. Ale coś ewidentnie każdy z nas indywidualnie jest w stanie wykonać, zrobić na własny, na własną miarę, tą, tą powiedzmy sobie mikroskopijną. No to w końcu, wiesz, ma... Efekt monumentalny, bo liczony w milionach. Tak? Każdy no musi to zrobić indywidualnie. Myślę, że to najlepiej jest zacząć od siebie i zacząć od relacji w swoim najbliższym otoczeniu. Przede wszystkim nie przykładać się do kłamstwa, do propagandy i stawiać opór oszczerstwom. Dlatego, że jeżeli zgadzamy się na kłamstwo i pro propagandę, to stoimy po tej samej stronie. Kiedyś takie hasło, taką sentencję słyszałem i podoba mi się. Błąd jest manifestacją zła w dziedzinie intelektu. Zgodzenie się na sprawy, na które zgodzić się nie należy. Tutaj nie mówimy o o, o jakiejś y, męczenniczej śmierci, bo to nie o to chodzi. Ale jeżeli y, y, nie będzie reakcji w prostych relacjach międzyludzkich, nawet jak pewne znajomości trzeba be, będzie zakończyć, bo y, warto się zastanowić, czy to rzeczywiście przebywanie z osobami, z którymi na przykład nie musimy przebywać, nie jesteśmy związani rodzinnie czy, czy zawodowo, natomiast cały czas toleruje się jakąś głupią gadkę, wyciągniętą, że tak powiem, nie wiadomo skąd. E, tak, to chciałem zachować cenzuralne słownictwo. Wbrew faktom, logice, e, rozumowaniu i w ogóle zdrowemu rozsądkowi, no to jeżeli e, tak to będzie, no to niestety stajemy się wtedy częścią tego całego oszołomstwa. No właśnie, no po prostu tak. No. Czyli, że masz możliwość i dojmującą nawet konieczność, potrzebę indywidualnego działania. To nie jest tak, że redaktor z tvn powie Ci, co masz robić. Musisz to robić na własny rachunek odpowiedzialności według własnego rozumu. Codziennie, konsekwentnie, bo to jest Pożywo, działań i więzi społecznych. Tak to, to po prostu funkcjonuje. I tyle. No to jest bardzo optymistyczne, jednocześnie mocno, że tak powiem, niepokojące, no bo wymaga jakiegoś wysiłku. No ale przecież nikt nie obiecywał, przynajmniej wiarygodnie, że będzie łatwo, bo się okazuje, że te obietnice, że teraz idziemy... Prosto w kosmos i się rozwijamy bez trzymanki i że po, po, procenty zawsze będą zerowe do końca świata, że z, z, no, bierzesz kredytów i będziesz bogaty no to wszystko przecież widzisz dzisiaj, że to była błazenada i kłamstwo, tak? No. <laughs> no po prostu tak to nie jest, tak to nie działa w przyrodzie. I, I tak z, z dyskusji polityczno-gospodarczej zrobiliśmy rekolekcję. No to mamy wielki tydzień, to, to dopiero się okiełcamy. To chyba jednak, tak to jakoś nam tu opatrzność poprowadziła. To, to nie było zamierzone zupełnie, ale tak wyszło. No my robimy rachunki sumienia, proszę pana, no bo to są poważne rzeczy. No i będą, tak wychodzi na to, że albo już wkraczyliśmy, albo właśnie wkraczamy w jakiś taki decydujący moment, że zaraz coś pęknie i będzie inny etap. wiesz będzie inna historia, będzie inna, inny rozdział w, w podręczniku. I to wielu ludzi to czuje podskórnie, że to tak jest właśnie, że to, to nie jest mój wymysł, że mi się tylko tak na wykresach przyśniło. To widać, to się czuje w powietrzu. To prześlenie jest po prostu odczuwalne poprzez takie napięcie i między ludźmi i w dużych wydarzeniach na świecie i w tych procesach, które zdołały przewrócić zjawiska, które przez dziesięciolecia były stabilne. No i będzie ciąg dalszy, oczywiście będziemy żyli, ale troszeczkę inaczej. Będzie to wyglądało inaczej, także nie ulegaj złudzeniu, uśpieniu, że to, to wracamy do normalności, teraz będzie już bardzo pięknie i tak dalej. No nie będzie. Śledząc ostatnie wydarzenia w Szanghaju, można się tutaj lekko zastanowić, czy przed nami epidemia 2.0, co to jest, czy to są jakieś działania otwarte, prawdziwe, czy symulacyjne. W każdym razie po poprzedniej edycji chińskiej, nie dalej jak czy 4 miesiące później, mieliśmy w Europie, Niezły kociołek, tak? Także bądźmy uważni i czujni. No tutaj ja mam pewną, pewną wskazówkę, czy może osobistego faworyta. To jest ptasia grypa, która się dynamicznie rozwija. Może to coś ma wspólnego z Szanghajem, ale jeszcze bardziej wydaje mi się, Ponętna i obiecująca teoria spiskowa, że Chińczycy pod przykrywką wymuszonego stanu wyjątkowego pod tytułem lockdown, bo do tego to się sprowadza godzina policyjna, wszyscy pozamykani w domach i nie mogą iść do pracy, nie mogą w ogóle nigdzie wychodzić, dokonują jakichś sprawnych reorganizacji polityczno-wojskowych w najbardziej uprzemysłowionym handlowo regionie Chin, bo to jest największy hub handlowy Chin ze światem. 26 milionów mieszkańców. W jednym to, tam działają różne firmy międzynarodowe, prawda i tak dalej, te różne ponadnarodowe korporacje, tam mają swoje ekspozytury ze względu właśnie na ten handel, bo produkcje mają wewnątrz Chin w interiorze tak zwanym gdzie jest tańsza siła robocza. Szanghaj jest dosyć zamożny. Jest porównywalny z poziomem życia obecnie do zachodniej Europy i tu nie ma w tym żadnej przesady. Liczba mercedesów na ulicach no, nie jest mniejsza niż w, w Beneluxie, więc to, to jest zamożna okolica ale tam są też poważne napięcia, tak powiem, polityki wewnętrznej, bo Szanghaj jako to największe skupisko handlowców światowych od czasów niepamiętnych, bo to był główny port handlowy Chin w ogóle, od zawsze. Więc tam się tam te, te, te wojny opiumowe rozgrywały, te powstanie, ta, ta rewolucja bokserów i tak dalej, to wszystko tam, to, to, to, było, to było właśnie widownią, i tą społeczną pożywką był Szanghaj, czyli że komunistyczna partia Chin ma specjalne baczenie na ten region z różnych powodów, między innymi dlatego, że w interiorze i szczególnie w Pekinie ton nadają dzisiaj pod wodzą tak zwani klika partyjna tak zwanych narodowców, tych nacjonalistów chińskich, którzy chcą kultywować, rozwijać, już nie tylko w Chinach, ale w ogóle na świecie tak zwany harmonijny rozwój społeczny z chińską twarzą. Już nie mówię komunizm z chińską twarzą, bo ten etap już Chiny dawno zakończyły. Nominalnie partia komunistyczna nadal wyznaje tę ideologię, ale przecież kultywuje pragmatycznie wolny rynek ze wszystkimi jego najbardziej wyrafinowanymi mechanizmami. Dzięki temu Chiny bez żadnych oporów podbijają rynki światowe i konkurują ze wszystkimi bez żadnych ograniczeń. Tam wszystkie chwyty są dozwolone. Chińczycy w tym przodują, dlatego że mają takie pozwolenie. Mało tego, zachętę. Tam się tych liderów wolnego rynku hoduje w Pekinie. Całkiem świadomie. Ale to na marginesie. Ta, ta, ta sekta, czy jak to nazwać, no, koteria narodowców Chińskiej Partii Komunistycznej to jest specyficzny odłam, tam jest dominanta tych przywódców, generałów wojskowych, którzy historycznie zawsze byli tym, tą podporą że tak powiem, jedności państwa chińskiego, kulturowej, tam cywilizacyjnej, tam ciągłości tego państwa i niepodważalności tych ideałów, wizji centralizmu gospodarczego chińskiej partii komunistycznej. To wiadomo, że ci generałowie to będą przekazywali następnym pokoleniom, bo to jest gwarancja, że tak powiem, spójności imperium chińskiego. Ale jest też bardzo istotna finansowo, gospodarczo, przecież oni nadają ton właśnie w tych wszystkich firmach wielonarodowych, koteria tych internacjonalistów, którzy chcą otwartych granic, tego multi chcą wolnego handlu, wiadomo, Soros i tak dalej. On ma swoje ekspozytury także w Szanghaju. Czyli taka wizja tego unifikującego się świata, nie na zasadzie chińskiej, ale na zasadzie właśnie sprawiedliwości, porządku prawnego i tak dalej. W ONZ będziemy tutaj organizowali nowy porządek. Wszyscy zasiądziemy przy tym wielkim stole i będziemy robić wielki reset. Prawda? To jest alternatywna wizja. Oczywiście wielki reset z tym planem Szwaba z Światowego Forum Ekonomicznego no, Ewidentnie jest w konflikcie z tą wizją Chin centralistycznych, komunistycznych, które chcą rozwoju z chińską twarzą, czyli według ich norm narodowych. My się przyłączymy do wszystkich dobrych inicjatyw, ale na swoich zasadach. I no, oś, na w tym konflikcie powstała, już się wykrystalizowała dosyć wyraźna oś Pekin Moskwa, gdzie Putin może liczyć na Si i vice versa na kontynencie eurazjatyckim wzajemnie się wspierają w konflikcie ze Stanami Zjednoczonymi. Lokalnie, jest to kompania dosyć yy, ciężka do... Yy, tak, lokalnie na, na tym wewnętrznym podwórku chińskim ten duży konflikt światowy przenosi się właśnie na te, na te wewnętrzne niesnaski. W, w, w Biurze Politycznym w Zarządzie Partii Komunistycznej, gdzie przygotowuje się jesienny zjazd, który ma tam namaścić prezydenta Xi na kolejną kadencję. I to stoi pod znakiem zapytania, bo nie wiadomo, która koteria wygra, czy ta internacjonalistów, czy ta tych narodowców chińskich. Pojawiły się artykuły zaraz potem, jak Soros opublikował taką odezwę na łamach Wall Street Journal, Financial Times'a i w innych Washington Post, w tych gazetach zachodnich, opiniotwórczych, że Rosja i Chiny stanowią organiczne zagrożenie dla cywilizacji. To jest cytat, to sformułowanie. Organiczne zagrożenie dla cywilizacji Zachodu, że oni po prostu z nami otworzyli wojnę, co jest nieprawdą, bo to Zachód rozpoczął wojnę ze Wschodem. Ale nieważne. Wojna jest faktem. Ona trwa i będzie się rozwijała. Potęguje się konfrontacja Stanów Zjednoczonych z Chinami ona musi doprowadzić do jakiegoś rozstrzygnięcia. No i w tej konfrontacji oczywiście Putin jest po stronie Chin i nawzajem. No i teraz co się stanie w związku z tym, z tymi ogniskami internacjonalizmu światowego w Chinach, które urosły przez co najmniej trzy dekady wolnego handlu na potężne miliardy, bo to są wielkie pieniądze na tym handlu z, z, wypracowane. Duża ich część została, e, przecież pozostała na kontynencie chińskim, zbudowała fortuny różnych tam oligarchów chińskich, o których się nie mówi, a którzy są wcale nie gorsi, a czasami o rząd wielkości bogatsi od oligarchów rosyjskich i ukraińskich. Taka jest prawda, Wojdę im co, od co najmniej roku otwartą, widoczną w mediach światowych. Tutaj prezes Alibaby jest Jack Ma na pierwszych stronach gazet, jak go tam yy, się sekuje, ale to jest jeden z wielu, z kilkudziesięciu dużych yy, oligarchów chińskich, którzy są teraz na celowniku, różnych tam komisji etyki i tak dalej, czy, czy czegoś nie ukradli, nie zmalwersowali, czy są poprawni polityczni i tak dalej, no bo na tym... Yy, drażliwym styku między nacjonalizmem chińskim, centralizmu komunistycznego, pekińskiego, a tym internacjonalizmem otwartych granic i wolnego zysku, prawda, zarabiamy tu, gdzie się da i koniec, to, jest, to już nie ma żadnych innych wyznaczników naszej religii, no pojawia się spór co do podstawowych wartości. Czy bogacimy się dla samego bogacenia? Ta, zarabiamy mamonę i to już koniec historii. tak Według tych y, największych tam rekinów finansiery z Szanghaju tak właśnie jest. Pieniądz sam w sobie jest wartością. Czy bogacimy się dlatego, żeby budować wspólną no, wartość społeczną? Prawda? To jest właśnie ta idea te, te, prezydenta SI, harmonijnego rozwoju społecznego, podzielcie się tym bogactwem, to jest bogacenie się całego społeczeństwa, nie tylko wybranych jednostek, elit i tak dalej. Ja już nie chcę wnikać w ten spór, jego tam podstawy, że tak powiem, merytoryczne, bo generalnie jestem antykomunistą, więc to dosyć mi. mi nie, nie, nie przystoi rozbiór tych ich tam dylematów moralnych, ale chciałbym zwrócić Twoją uwagę, że Chińczycy też nie do końca, przynajmniej w przeważającej większości funkcjonariuszy Chińskiej Partii Komunistycznej, tu znowu przeczesam sobie, bo ich nie jestem ich przyjacielem, to nie są diabły wcielone, którzy chcą wszystkich uśmiercić, prawda, i, i, i w, wtłoczyć do kołchozu. Bo tak Chiński Komunizm nie działa, i jeżeli by tak funkcjonował i składał się wyłącznie z tych obozów pracy, no to po prostu by się zawalił gospodarczo, a tak nie jest. Prosperuje dosyć dobrze, więc te obozy pracy u Ujgurów i tak dalej, znowu sam sobie, bo mnie to osobiście obraża, że milion Ujgurów siedzi w tych obozach pracy. Ale jeden milion w porównaniu do półtora miliarda to jest ułamek promila, tak? No, I Chińczycy punktu... mają bardzo y, specyficzne podejście do wolności. Wiesz, I z punktu widzenia tej pragmatyki dużej polityki chińskiej to tak naprawdę jest margines i nie ma wielkiego znaczenia. I ważniejsze są te duże cele społeczne, prawda, tej harmonii społecznej kilkuset milionów tych wędrownych robotników, którzy tam jeżdżą do tych fabryk na pół roku czy rok pracy, żeby wrócić do siebie i tam y, y, wzbogacić swoją rodzinę, tak. Na pewnie, pewnie ktoś się oburzy na tego typu sformułowanie, jakie powiedziałeś przed chwilką. Natomiast chiński punkt widzenia nie posiada tego typu rozterek. Oni to nazywają i podchodzą do sprawy tych mas ludzkich jak do pewnego rodzaju... Zasobów ludzkich, zasobów jak towar, jak środki produkcji. Także... Tak, nie jestem tego zwolennikiem, bo jestem indywidualistą z typu zachodniego, za co Chińczycy by chętnie mnie ukrzyżowali, ale to jest ich problem. Tłumaczę sposób rozumowania i działania tego chińskiego molocha. Jest tam wewnątrz spór między tymi internacjonalistami a tymi patriotami wewnętrznymi na podobnej zasadzie jak rozgrywa się spór między internacjonalistami w Waszyngtonie, a nacjonalistami, których widoczną figurą publiczną jest Donald Trump. Osoba, można powiedzieć w dużej mierze, przypadkowa, ale nadawał się do tej roli, więc, więc ten bunt społeczny, ten, ten, ten konflikt po prostu go wyniósł na, do, do godności prezydenckiej. To ma miejsce na całym świecie. Ten spór między porządkiem globalistycznym, multinacjonalnym, wielonarodowym, otwartych granic wizją Sorosza i tego wielkiego resetu i między wizją humanizmu i państw narodowych w której to wizji mamy yy, przecież mocnych przedstawicieli także w samych Chinach, którzy nie są na, naszymi braćmi, że tak powiem, ideologii, bo są rasowymi komunistami, ale ich też ten, ta ideologia. Yy, drapieżnego globalizmu obraża, bo oni chcą zachować swoją chińską kulturę, chińskie państwo, chińską dom, dominantę i tak dalej. Rozumiesz, o co chodzi? To, to, nie, to, to nie jest kwestia ideologii lewica-prawica. To się dawno już zużyło. To jest nieadekwatne do dzisiejszych podziałów i dzisiejszej walki. To w ogóle nie ma nic wspólnego z realiami. Lewica-prawica w innych to kategoriach przed tak, to są historie, wiesz, opowieści, żewne, babciny albo jeszcze prababci. Nie ma nic wspólnego z realiami Dnia Współczesnego. To jest też Gdzie... jeden z elementów tej całej przemiany y, społeczno-ustrojowej właściwie, że przedefiniowanie wielu kierunków rozwoju na zupełnie inne płaszczyzny i inne przestrzenie. Myślę, że Chiny będą powolutku dawały znać o sobie w najbliższych tygodniach. Ja to tak przewiduję, że ta epidemia, która teraz jest w Szanghaju poskramiana, że tak powiem, w bardzo brutalny sposób, o ile wierzyć tym, filmikom z Twittera, a wydaje mi się, że wiele z nich ma dużą dozę prawdopodobieństwa, że tak rzeczywiście jest, wiedząc jak to Chińczycy podchodzą do swoich obywateli, którzy praktycznie nie mają najmniejszego znaczenia, jeżeli wola partii jest odmienna, no to wtedy taki obywatel jest utylizowany tak czy inaczej. Będziemy to obserwować, Państwu też to radzę, bo te źródła od dwóch dosłownie dni rozszalały się informacjami. Kto wie, co z tego wyniknie. Mogą być to różne kierunki. Myślę, że za jakiś czas do tego wrócimy. Jedynej sprawy, której tutaj nie poruszyliśmy, bo nie zdążyliśmy, to jest ten tytułowy kotopies. Ale ty może sobie to... Dojdziemy. Tak? Ja dojdziemy, jeszcze, dojdziemy do tego, on się nam przyda. Ja jeszcze Ci do, dopełnię ten, uzupełnię tę kwestię Szanghaju. Ja podejrzewam, że mm, Si po prostu przygotowuje się do jesiennego za pół roku zjazdu partii te, i, i tych delegatów ludowych, z, z, który ma no, wdrożyć jego plany w życie i dlatego robi po prostu w Szanghaju, w tym głównym ognisku multikulti tych, tych firm wielonarodowych i tak dalej i tych przeciwników politycznych czystkę pod przykryciem jakiejś tam epidemii i tak dalej. To jest bardzo wygodny mechanizm, no bo jest godzina policyjna, nikomu nie wolno nic robić i przy, jeżeli jesteś przeciwny, no to przychodzą i robią ci test na Covida i jest pozytywny, prawda? Więc musisz pojechać do obozu e, rehabilitacji. Intelektualnej. No, zdrowotnej generalnie. Wiadomo, zdrowie ma różne postaci, między innymi zdrowie psychiczne, prawda? Jak masz niepoprawne myśli, no to wiadomo, że jesteś chory, tak? <śmiech> Więc to chyba coś takiego tutaj jest rozgrywane pod, pod parasolem pandemii, e, ale oczywiście mogę się mylić, aczkolwiek e, sygnały jakby prowadzą w tę stronę takie... No niezbyt czytelne, ale sugestywne. Więc no coś się przygotowuje. Być może nie chodzi tylko o te zagrywki wewnętrzne. Być może jeszcze jedną komponentą są przygotowania wojenne w ogóle do działań na Morzu Południowochińskim, wokół Tajwanu. Co bezspornie, przecież te przygotowania trwają. Więc jest pytanie tylko o skalę i terminarz. Bo na dłuższą chwilę ucichło w tym zakresie, także coś tam pod dywanem się rozgrywa. No właśnie dlatego, skoro ostatnio było gorąco i nagle temperatura opadła, bo nic nie słyszymy, no to znaczy, coś się dzieje, po prostu tam w ukryciu. No i to mnie trochę niepokoi, ale z drugiej strony, jak patrzę z punktu widzenia Europy, to by nawet było dobrze, bo jak zaczną się naparzać na poważnie wokół Korei i Tajwanu to zblaknie Ukraina i ta gorączka z wyprawy kijowskiej, że będziemy tam robić odsiecz prawda, i tak dalej, będziemy ratować Żeleńskiego, to wszystko zejdzie na drugi plan i, no i nastąpi jakieś uciszenie, uspokojenie i daj Boże otrzeźwienie. Na, w naszym sąsiedztwie co no, gospodarczo by nam się przydało nie no przydało by się przydało tym bardziej, że idzie lato e, pewne rzeczy powinny się rozpędzać e, i rolnictwo i, i zamówienia i przemysł a tu tak różnie tematy stalowe są w dużej zapaści niektóre zamówienia z ubiegłego roku nadal są niezrealizowane w, w wielu asortymentach jeżeli chodzi o, o sterowniki, przykładowo Siemensa, gdzie ja mam z tym do czynienia, spodziewamy się realizacji wrześniowej dostawy końcem kwietnia. Liczone w, w, w 30% zamówionych egzemplarzy, także jest ciekawie. No, no to nie, nie, nie wygląda ładnie i nie jest zbytnio budujące, bo będą kłopoty. I do tego jeszcze ta energia, której sami się pozbawiamy, bo nie chcemy kupować od wrogów, więc no to, to dla całej Europy generalnie to będzie duży duży cios. A my jesteśmy na peryferiach tak naprawdę jeszcze. Więc nie będą się nad nami litować specjalnie. Jako że nasz naczelnik przecież już tyle nazbierał ujemnych punktów, że nie, nie mają nawet powodów, dlaczego mają się nad niepokorną Polską posłuszną litować. Przypieprzą nam po prostu przy pierwszej nadającej się okazji i tyle. Więc e, tak to będzie wyglądało. A kto na to zarobił? No to sam sobie musisz od odpowiedzieć na to pytanie, otwierając wszystkie fronty potyczek możliwe, a potem na końcu reiterując, mówiąc, no my się poddajemy, bo to, te reformy to były tylko takie na pokaz, to my, to my tutaj nie, nie, my tutaj. Bymy. Nie można było od razu jakoś tak przemyśleć tej strategii, nie można było jej stworzyć spójny. No nie, no, to trzeba było pokazać, że będziemy walczyć na wszystkich frontach i na wszystkich dadzą nam. No. No właśnie, jeszcze jeden temacik mam, ale chyba go wrzucimy na przyszły raz, mianowicie z Jeruzalem Post, wypowiedź Żeleńskiego. Staniemy się wielkim Izraelem z własną twarzą. Tak. To jest zdanie, które tutaj wymagałoby troszkę więcej omówienia. Dzisiaj już na to nie starczy czasu. Może następnym razem o tym powiemy, bo... Jest tutaj rola też Polski w tym wszystkim i, i coś takiego, że będziemy mieć siły zbrojne i Gwardię Narodową we wszystkich instytucjach, supermarketach i kinach. Wszędzie będą ludzie z bronią. Także też naszym tutaj prawodawcom można by przypomnieć, jak wygląda kraj totalnie rozbrojony naprzeciwko totalnie uzbrojonego za płotem, więc ciekawa sprawa ja to przerzucam na kolejny raz, na kolejne spotkanie bo z tego wynika dużo więcej tutaj treści a dosyć nam się udało spójnie dzisiaj poomawiać te tematy i, i jak zwykle dy dygresji nie brakuje, więc można by tak w nieskończoność, ale dbając o jakąś zwięzłość i yy, yy, yy, formę yy, dla mnie to już wszystkie tematy na, na dzisiaj, które przewidziałem. No to w tym nastroju świątecznym, przed Wielkanocnym, yy, wszystkim życzę wesołego, czy jak tam się mówi, alleluja, jajeczka i tego baranka i zajączka i, no i żeby jakoś tam się toczyło do przodu to będziemy popychać <laughs> z nową nadzieją, ale bez walki się nie obejdzie, bez pracy. Jeszcze tu chciałem podziękować za jeden komentarz z poprzedniego tygodnia. Mianowicie osoba o kryptonimie Avrid Jack, więc chyba facet. Mówi, że te nasze rozważania są z natury pesymistyczne, niemniej jednak motywują do pozytywnych działań, co dla mnie jest y, miłym tutaj y, podziękowaniem za, za taką opinię, no bo sytuacja jest jak widać, natomiast y, staramy się znaleźć w tym jakąś y, no nie tyle dobrą stronę, ile metodę wyjścia z tej sytuacji zasadniczo pracą u podstaw, jak to dr Judym <śmiech> kiedyś próbował. No, czy się to uda, czy nie, to zależy od nas wszystkich i niech każdy na swoim odcinku tutaj realizuje plan. Nasz plan. No, skacam się Dobry, prawidłowy. In, innej metody nie ma, także dwóch leśnych dziadków tam na galeryjce z mapet show. Coś tam to po, po, pogadało. Jednych to znerwowało, innych to uśpiło. No ale generalnie, no to zamiar nie był zły, no bo wiadomo, wszyscy, wszyscy chcą, żeby było dobrze, no a wychodzi jak zawsze. Jak zawsze. No, my, jak zwykle powiem to w tym momencie. My już jesteśmy po godzinach, bo jak ty już godzinę prowadzisz audycję, ja godzinę, to są dwie godziny, czyli razem jesteśmy już po godzinach, więc po godzinach to możemy jeszcze kilka słów sobie yy, pogadać. Takich luźniejszych już poza pozaformatowo, tak to widzę. Więc zastanawiałem się od trzech dni po tych ostatnich projektach ustaw, czy w ogóle będą możliwe tego typu rozmowy, jak praktycznie za byle co będzie można być posądzonym tutaj o sprzyjanie takim czy innym siłom politycznym wrogim aktualnie, ponieważ partia tak wyznaczyła. Pośrednio, bezpośrednio, teraz lub w przyszłości, bo tam to sformułowanie było tak gumowe, że praktycznie wszelkie interpretacje były możliwe. No ale myślę, że trzeba jednak to robić, może bardziej owijać w bawełnę. Myślę, że to jest dodatkowe wyzwanie tutaj intelektualne żeby Państwu przekazać to, co jest do powiedzenia, bo otwartym tekstem myślę, że ze trzy czwarte treści byłoby nieodpowiednich lub nazwijmy to niemodnych aktualnie. Ale dosyć, dosyć to sprawnie idzie. Wymaga oczywiście przygotowania sobie pewnego zestawu pojęciowego. Ale jak już ktoś kiedyś w komentarzach powiedział, że dajemy radę my i państwo. Wiesz, jak spojrzysz na tych e, e, e, świętych wystawionych na autorzykach, na przykład e, świętego Antoniego nowożytnego e, i zweryfikujesz mizerię tej religii, e, tych e, co miesięcznych tam spacerów. Te, I te, te, te żałosne, materialne skutki tego, materialne, prawne, techniczne, faktograficzne e, tych, tych działań, te, te koszmarne dziadostwo intelektualne i ten, ten, ten żenujący warsztat siermiężnej, głupawej propagandy, no to wypada no coś zrobić, żeby to się nie, nie utonąć w tym debilizmie. No bo też po prostu nie zasługuje na inną klasyfikację. To jest jakiś... jakiś to jest po prostu już nawet nie, nie przystoi człowiekowi. Żeby się zanurzać w takie rejony. Czy no wypada ale... po prostu wstać, otrzepać się i zacząć od nowa porządkować sobie ten informacyjny świat wokół nas, I Otrząsnąć się z tych wszystkich naleciałości, bo tam się tego chyba nie da uporządkować. No ja chcesz uporządkować totalny Bezład i, no, i, i, i, i, i brak zawartości. Kiedy nie ma właściwie niczego, jest tylko pustosłowie jakiejś debili. Jakieś rzężenie, jakieś gulgotanie, jakieś tam półsłówka, jakieś półsugestie, y, zero faktów, zero... Z materii zero meritum z, z, po, jakieś iluzje jakieś dymy snujące się mgły niepewności no to przecież no, mój Boże przecież ten świat jest oparty na realiach no, tutaj właśnie te realia jakoś słabo funkcjonują de, zarówno w polityce jak i w gospodarce no, jest to żenujące i powoduje, że postęp naszego kraju jest praktycznie wsteczny, bo niestety napędza się takie zjawiska, które prowadzą do degręgolady, a nie do rozwoju i społeczeństwa, i gospodarki, i edukacji itd. Tak no i z tego właśnie powodu dinozaury, te, te koślawce miśnionej epoki między innymi samego naczelnika, po prostu wstawił do muzeum, bo tylko tam się nadaje. Branie tego na poważnie, no to po prostu urąga podstawą klasyki dobrego smaku, politologii, historii, literatury prawa, zdrowego rozsądku i no, poczucia godności osobistej. Po prostu pewne karykatury trzeba wstawić do archiwum, żeby no, uszanować pozory godności. I to wszystko. Zamknąć ten klaser i niech tam już tych, wśród tych zakurzonych znaczków z przeszłości sobie dożywają swoich dni. No ale nam już nie pozwólmy się prowokować i sterować jakimś pieprzonym dinozaurom z zamieszłej epoki. No, patrzmy do przodu. Zróbmy coś pozytywnego, oparnego, opartego na realiach, tego, co się naprawdę dzieje. No nie. Koślawce. Koślawce dominują i będą nas prowadziły na wojnę z poprzedniej epoki, nie wiadomo z kim, nie wiadomo po co, ale no w jedynie słusznej sprawie i poniesiemy kolejną słuszną ofiarę, a potem się zobaczy. Tak. I ile nas zostanie i co będzie z, z tego kraju i z gospodarki. Myślę, że tutaj ludzie jednak trzeźwo spojrzą na sprawę i zrobią porządki w tych sprawach, z którymi mamy do czynienia, w sensie pod czym się podpisujemy i po której stronie stoimy. To, to tyle mogę powiedzieć, bo to już każdy musi sobie sam na te pytanie odpowiedzieć, odpowiedzieć, czy y, y, czy da się tak dalej kontynuować w obecnym świecie, kiedy konkurencja y, galopuje, kiedy zagrożenia są coraz większe y, i kiedy udawanie, że stary grzechotnik to jest y, miłe zwierzątko i że to jest bezkarne, no to już nie przejdzie raczej. No to towarzystwo ty, tych koślawców i tych jakichś dziwnych dinozaurów śmierdzących naftaliną, pokiereszowanych na wszystkie możliwe strony, to trzeba po prostu pogonić, to trzeba wypalić jakimś, jakimś egzorcyzmem. To się nie nadaje w ogóle do rehabilitacji. No nie, może wysłać ich do obozu jakiegoś... Tak, na. Ja bym, ja bym tym egzorcyzmem raczej to potraktował. Zdecydowanie. No to się naprawdę do, do, do, do, do ponownego zastosowania nie nadaje. To tylko albo śmietnik, albo jakaś, jakiś obóz pokuty. No nie wiem. No to, to, tego się nie da używać i, i, i, i tego nawet nie można już poważnie traktować. No, popatrz, no ciągle e, tak trafiamy do tych wielkopostnych, hmm. tradycyjnych e, myśli refleksyjnych. Hmm. To jest coś w tym, że ten tydzień przedświąteczny tak skłania jednak do zastanowienia nad wieloma sprawami, nie tylko nad swoim osobistym życiem i wyborem e, drogi tutaj i relacji z prawdą, no ale także nad nad y, naszym państwem, które sobie tak dryfuje w, w dziwnym kierunku, ale na pewno nie jest to kierunek y, bezpieczny na dłuższą metę. Także może tym optymistycznym akcentem w y, tydzień porządkowy, przedświąteczny mam nadzieję, że pogoda będzie wiosenna, rozpędzi się, bo chociaż y, y, ostatnie dni były z bardzo ostrym jak y, sztylety wiatrem, ponieważ na, w okolicznych górach leży sporo jeszcze śniegu. Wiosna powinna już być, a notabene to była, zdaje się, najchłodniejsza pora początku kwietnia od XIX wieku według jakichś y, długoterminowych. Mm, no tak, no bo wiosna powinna tu być, a nie jest. i To jest jak zwykle wina Putina, ten zimny wiatr od wschodu. Tak, to jest z pewnością jego wina. I, i, I myślę, że to on tam to trzyma całe ciepło i, i nie udostępnia nam tak samo jak ropy, gazu czy węgla. Od strony wschodniej to tylko zima. Tylko zima, niestety. Ach, no proszę pana, kurde, trzeba ciepłą kurtkę założyć, no. <laughs> Powolutku się z państwem żegnamy. To wiadomo, to jest tak między refleksją a nadzieją, co z tego wyniknie, tego na razie nie wiemy. W każdym razie wydarzenia galopują szybko i coś się będzie musiało tutaj w wielu procesach wydarzyć, bo wiadomo, jak nie ma cegieł, to dom nie będzie zbudowany. Także zobaczymy. Z mojej strony to już, to już wszystko. Wesołych Świąt Państwu życzę i do usłyszenia następnym razem. Tak jest, w nowym, dobrym nastroju, bo tutaj wiadomo, że wiosna się budzi i będziemy mieli kolejny sezon. Tak Ogrodniczy. W ogródkach można robić już do godziny 20, bo jest na tyle jasno. Nie, nie można, tylko należy, a nawet istnieje kategoryczny nakaz roboty w ziemi, no bo kiedy to zrobisz, jak nie teraz? Jak się Także... przegapi teraz, to już potem ty jesieniu, ale to jest... Także zasiewaj, zasadzaj tutaj, pielęgnuj, kurde, kość tam i da, porządkuj, bo to teraz jest ten moment. <grym> Dobrze. Także pozdrawiamy też wszystkich działkowców, ogrodników i rolników. Na wiosnę. Nie wiem, czy to był przytyk do premiera, prezydenta Żeleńskiego a propos działki, ale to... To, to zostaw... Nie miałem tego na myśli. Zostawmy to na kolejne odcinki. Odcinek, tak, tak. Kwestie tego typu. Być może za tydzień zobaczymy, bo to teraz też troszkę więcej pracy jest, także ja się staram jak mogę, ale gdyby się nie udało, no to najpóźniej za dwa tygodnie. Także... No i tym optymistycznym dobranoc Państwu. Dobranoc Państwu, do widzenia. Mm hmm...